Ewangelia Marka rozdział 7 I zgromadzili się wokół niego Faryzeusze i niektórzy z uczonych w piśmie Którzy przyszli z Jerozolimy I widząc, że niektórzy Z jego uczniów jedzą chleb nieczystymi To jest nieumytymi rękoma Obwiniali ich, bo faryzeusze i wszyscy Żydzi nie jedzą, gdy nie umyją dokładnie rąk, gdyż zachowują tradycję starszych. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie umyją. I jest jeszcze wiele innych przepisów, jakie przyjęli do zachowania, takie jak umywanie kubków i dzbanów i miedzianych naczyń i leżanek. Potem go pytali faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, ale jedzą chleb nieumytymi rękoma. On natomiast odpowiadając powiedział im, dobrze prorokował Izajasz o was o budnikach, jak napisano, lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Lecz próżno... Mnie czczą, nauczając nauk, które są przykazaniami ludzkimi, bo opuszczając przykazanie Boże zachowujecie tradycje ludzkie, umywanie banków i kubków i czynicie wiele innych tym podobnych rzeczy. I mówił im, chytrze unieważniacie przykazanie Boże, aby zachować swoje tradycje, bo Mojżesz powiedział, czci ojca twojego i matkę twoją. I kto złoży czy ojcu albo matce, niech umrze. Ale wy mówicie, jeśli człowiek powiedziałby ojcu albo matce korban, to znaczy, że darem będzie to, co się tobie ode mnie jako pomoc należy. I już nie pozwalacie uczynić mu nic dla swojego ojca albo swojej matki. Unieważniacie Słowo Boże swoją tradycją, którą ustanowiliście i wiele tym podobnych rzeczy czynicie. I zwołał cały lud, mówiąc im, słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nie ma niczego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie ma niczego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, mogłoby go zanieczyścić. Ale to, co wychodzi z niego, to jest to, co zanieczyszcza człowieka. Jeśli ktoś ma uszy ku słuchaniu, niech słucha. A gdy opuścił lód, wszedł do domu i pytali go jego uczniowie o to podobieństwo i powiedział im, i wy również jesteście tak niepojętni, czy nie rozumiecie, że wszystko co z zewnątrz wchodzi w człowieka nie może go zanieczyścić, bo nie wchodzi w jego serce, ale do żołądka i zostaje wydalone do ustępu, oczyszczając wszystkie pokarmy. I mówił dalej, co wychodzi z człowieka, to zanieczyszcza człowieka. Bo z wnętrza serca ludzkiego wychodzą złe myśli, cudzołóstwa, nierząd, zabójstwa, kradzieże, chciwości, złości, zdrada, bezwstyd, zawiść, bluźnierstwa, pycha, głupota. Wszystkie te złe rzeczy wychodzą z wnętrza i zanieczyszczają człowieka. I gdy wstał z tego miejsca, odszedł w granicę Tyru i Sydonu i wszedł do domu nie chcąc, aby ktokolwiek dowiedział się o tym, lecz nie mógł się ukryć. Bo gdy usłyszała o nim kobieta, której córeczka miała ducha nieczystego, przyszła i przypadła do jego nóg. A ta kobieta była Greczynką, rodem z Syrofenicji i prosiła go, aby wygnał demona z jej córki. Ale Jezus powiedział do niej, niech nasycą się najpierw dzieci, bo niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. A ona odpowiedziała i powiedziała mu, tak jest, panie. Jednak i szczenięta pod stołem, Jadają z okruszyn dzieci. I powiedział do niej, z powodu tych słów, idź. Wyszedł demon z twojej córki. I gdy odeszła do swojego domu, znalazła córkę leżącą w łóżku, i wyszedł z niej demon. I gdy ponownie odszedł z granic Tyru i Sydonu, przyszedł nad Morze Galilejskie, przechodząc środkiem ziem dziesięciogrodzia I, przeprowadzili, i przyprowadzili do niego głuchego z trudnością mówiącego i prosili go, aby położył na niego rękę. I wziął go spośród ludu na osobność, włożył palce swoje w jego uszy, splunął i dotknął jego języka. I spojrzał w niebo, westchnął i powiedział do niego Efata, to znaczy otwórz się. I zaraz otworzyły się jego uszy i rozwiązały się więzy jego języka i wymawiał poprawnie. I przykazał im, aby nikomu o tym nie opowiadali. Ale im bardziej im przykazywał, tym bardziej to rozgłaszali. I niezmiernie zdumiewali się mówiąc, Dobrze wszystko uczynił, bo sprawia, że głosi słyszą, a nie mi mówią.